Zaczniemy wykład. Chcielibyśmy jeszcze się pomodlić. Boże naszych ojcze, my dziękujemy Tobie za twoją dobroć. Że ty w tym naszym zgiełku życia dajesz nam też możliwość skupić się na rzeczach duchowych, na tym, co dla Ciebie jest ważne. I też dziękujemy Tobie i za mm, tego mówcę, którego Ty dałeś nam dzisiaj właśnie w tym miejscu. I prosimy Ciebie, abyś otwierał nasze serca, umysły, żebyśmy mogli dobrze to zrozumieć, przede wszystkim, co jest Twoją wolą, żebyśmy mogli w tym życiu też i tę wolę spełnić. Prosimy Ciebie o pokój, o skupienie, żeby wszyscy mogli coś z tego wynieść, żeby Twoja osoba stała się bliższa, większa w naszych oczach. Prosimy Cię o Twoją łaskę też i w tłumaczeniu. Tobie to wszystko oddajemy, a przede wszystkim chcemy Ciebie uwielbiać, bo jesteś wielkim, żywym Bogiem. Amen. Amen. That's okay, that's fine. Thank you. Okay, well, I think it's good. You start? Yeah, okay. So, the topic on these two days will be the assembly or church of God. Tematna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 Chrystus umiłował kościół i wydał zań samego siebie. kiedy mówimy o zgromadzeniu czy też kościele Bożym, Możemy to rozpatrzeć na dwa sposoby. Możemy mówić o about the basis or we can speak about the Możemy mówić o podstawach nauki o kościele albo też możemy mówić o praktycznym życiu kościoła. Życie praktyczne mogłoby być tematem bardziej interesującym, Ale te podstawy biblijne w tym temacie są znacznie bardziej ważne. So if we don't know the basis or the thinking from God about the assembly,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 od dnia Zielonych Świąt aż do zabrania kościoła do nieba. So to jest najszersze spojrzenie, jakie znajdujemy w Biblii. Like the which we read, tak jak ten wiersz, który przeczytaliśmy, that loved the że Chrystus umiłował kościół. I again these church are są all believers from Pentecost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 And then these are all the believers who are living today on earth. Że mm, kościół to są wszyscy bieżący, którzy dziś obecnie żyją na ziemi. And I mean on the whole earth. I mam na myśli na całej ziemi. So that is the second view which the Bible shows us. A więc jest to mm, druga strona czy spojrzenie, o które też Biblia mówi. And in uh, this view the um, the believers in the assembly are changing a więc te dwa spojrzenia różnią się od siebie because someone can die ponieważ niektórzy mogą umrzeć and one will be born again niektórzy mogą ponieważ mean... becomes a, becomes a christian mhm, bo niektórzy mogą <coughs> dopiero uwierzyć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 we, we have to understand what is the meaning of the Greek word eklesia. Aby odpowiedzieć na to pytanie, to musimy najpierw zrozumieć czy poznać znaczenie greckiego słowa eklesia. So the direct meaning of the word eklesia is to call out. A więc podstawowe znaczenie słowa eklesia jest wezwać czy zawołać. Uh, perhaps I can give you an example for this.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 Yes, was no. 38 act 7 this is he that was in the church in the wilderness which the angel which spake to him in the mount mm -hmm. Sinai. Dziejopisów 7:38 jest napisane on ci to w czasie zgromadzenia na pustyni pośredniczył między aniołem. So there it has nothing to do with the church today. To nie ma nic wspólnego z kościołem dziś. It's, it's, it It describes the people of Israel in ancient time. To, to słowo tutaj opisuje lud izraelskich w dawnych czasach. They were in the desert, oni byli na pustyni, but before they were in the desert they were in Egypt, ale zanim trafili na pustynie byli w Egipcie. But God called them out of Egypt, ale Bóg wyrywał z Egiptu. He guided them out of Egypt. Wyprowadził ich z Egiptu. And so they were gathered in the wilderness in the desert. więc oni byli na nate pustyni. So it is a very normal word which is used in the New Testament. To jest to bardzo takie normalne, zwykłe słowo używane w Nowym Testamentie. Another example is also in Acts. Inny przykład także w dziejach apostolskich. And that is in Acts 19. 19 rozdział Dziejew Apostolski. Um, Peps, for example, in verse 39, uh, 39 wiersz. So, Acts 19, was 39. Mhm. Mm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 A więc wierzący są Kościołem Boga. What is Kto to jest wierzący? wierzący to jest taka osoba, that Jesus died for him on the cross of Która to pojęła, przyjęła, że Jezus Chrystus umarł za nią na krzyżu Golgoty.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 I jeśli wierzysz, że Jezus Chrystus osobiście za ciebie umarł. So everybody who is a, believer in that way, a więc każdy kto jest w tym znaczeniu wierzącym, to jest jedyny sposób po jakim Biblia mówi. Is, I will say, a member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 Nigdy W Piśmie Świętym nie czytamy, żeby jakiś człowiek czy biskup był e, właścicielem, posiadaczem e, kościoła. But we have two very important verses, ale mamy dwa bardzo ważne miejsca biblijne to get uh, the information to whom the church is belonging aby dowiedzieć się do kogo kościół należy i pierwsze z tych e, cytatów to jest w dziejach apostolski it is acts 20 20 rozdział dziejów apostolski verse 28 29 werset, <coughs> we read it in, in the half um, in, in the second part of of this verse to jest dwudziesty rozdział Wiedział Apostolski, dwudziesty ósmy ostatnie zdanie, abyście paśli zbór Pański. Tutaj jest ten właściciel. Nabyty własną jego krwią. of God. A więc, jest to kościół Boga.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 Ale właśnie tym fundamentem jest ktoś, kto tutaj nazwany jest opoka, czyli skała. A jeśli chcecie to poznać kim, kto jest tą skałą, we can go to first 10, musimy rzucić okiem na 1 list do Koryntian, 10 rozdział. I tam czytamy na końcu wiersza 4: The rock, aber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 So in Acts 20 we learn God jest uh, the owner of the assembly. Al więc czytamy w, w Dziejach Apostolskich 20 rozdział, że właścicielem czy zgromadzenie, zbór należy do Boga. And here we read that Jesus Christ is the owner of the assembly. I tu czytamy, że Jezus Chrystus jest tym władcą, właścicielem zgromadzenia. How is that possible that is, on, that it is on one side God and on the other side Jesus Christ? Jak to jest możliwe, że z jednej strony jest Bóg, a z drugiej Jezus Chrystus? Oh, there is not so difficulty to understand. To nie jest tak trudno zrozumieć. Because Jesus Christ is not only man. Ponieważ Jezus Chrystus to nie jest tylko człowiek. But he is also the eternal son of God. Ale on jest też wiecznym synem Boga. So Jesus Christ is also God. A więc Jezus jest także and so we can understand that the assembly belongs to Jesus Christ and to God. I So if you want to get some teaching about the assembly,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 a więc mówiąc dalej kościół nie jest organizacją and the church is not big building kościół nie jest jakimś wielkim budynkiem it is a spiritual building to jest duchowy budyn duchowa budowla because living stones so so brothers and sisters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 Do we find the church in the Old Testament? Czy znajdujemy kościół w Starym Testamencie? No, we don't find this church in the Old Testament. Nie, nie znajdujemy tam zboru w czasach Starego Testamentu. Because two things are very important that they had to happen before. Ponieważ dwie rzeczy, które są bardzo ważne, musiały stać się najpierw. The first thing is that Jesus Christ had to come on earth. A więc pierwszą rzeczą jest to, że Jezus Chrystus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 But that is only one uh, part which is very important. Ale to jest ta jedna z rzeczy, która jest ważna. The other thing is that Jesus Christ had to go uh, into heaven. Inną rzeczą jest to, że Jezus Chrystus musiał wstąpić do nieba. And Jesus Christ did that 40 days after he died. I on to uczynił 40 dni po tym, jak zmarł.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 7 uh, verse 39. 7. Y, rozdział, 39. wiersz. Ewangelia Jana 7. rozdział 39. wiersz. Yes, at the, end, the Holy Spirit was not yet given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 which is also mentioned in the old testament. Woch wird seine das Zeug, so jest wspomniane w Starym Testamencie. Because in the old testament you read, ponieważ kiedy będziemy czytać Stary Testament, that the Lord Jesus will come back on this earth with all the believers. To jest napisane, że pan Jezus powróci na tę ziemię z ze wszystkimi wierzącymi więc jeśli Pan Jezus przyjdzie na tę ziemię czy powróci na tę ziemię ze wszystkimi wierzącymi, it is necessary that the believers will go to the Lord Jesus before this. To jest oczywistą rzeczą, że najpierw ci wszyscy wierzący muszą być z Panem Jezusem w niebie. So rapture means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 And also in 1 Corinthians 15. I także w pierwszym listie do Koryntian 15. Rozdział. In 1 Thessalonians 4, we learn a very important thing. W pierwszym listie do Tesalonickich 4. Rozdział. Znajdujemy bardzo istotną rzecz. That is, at first, I will look in my English Bible. It is um, 1 Thessalonians uh, chapter 4, uh, verse.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 Tylko uh, uh, ci, którzy umarli jako wierzący w Chrystusa, w jego dzieło, w jego osobę, powstaną. Will get a new body. Otrzymają nowe ciała. You will, you will 1 15. I W 1. liście do Koryntian 15 rozdział także czytamy o tym, że żyjący na ziemi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 Aby stać się dzieckiem Bożym jeszcze raz to, powtórzę, trzeba uwierzyć i wyznać Bogu swoje grzechy. Ale jeśli ktoś jest ochrzczony, zanurzony w wodzie, tylko wyznanie, zobaczcie, jestem chrześcijaninem idę za Jezusem. But to be baptized by spirit ale być ochrzczonym w e, duchu, duchem. That means, to oznacza, that the are put to one body. że wierzący są e, zespoleni w jedno ciało. That on Pentecost. I co stało się w Dniu Zielonych Świąt? I to jest właśnie Dzień Narodzin Kościoła czy też Zboru Bożego. Ja. Teraz zgodnie z planem mamy yy, 15 minut. Jeśli są pytania, to ja. I nasz gość mówi, że jeśli ktoś ma pytania, to oczywiście bardzo chętnie nawet teraz jest gotów odpowiedzieć. Tam z tyłu są Nowe Testamenty, one są za darmo. Każdy może. Yy, kto by chciał mieć, może to wziąć. Tam są jeszcze tak zwane listy dla siebie, gdzie jest taka, taki przegląd przez Biblię, jak ona się stara, co zawiera. Jest też parę rzeczy po ukraińsku, kto by w tym listy chciał komuś coś dać. Są też jeszcze tam kalendarze, ja się tak każdy może z tego skorzystać. 15 minut do 15 minut.